Muzyka to jest po prostu zabawa, ja nie potrafię pracować bez słuchania muzyki. W muzyce po prostu najbardziej interesuje mnie chyba to, czego nie mogę osiągnąć w obrazie, to znaczy trwanie w czasie. Znowu kolejna no. porcja sztosu na dowóz. Z ci po kablach w każdy, każdy zakątek globu. Cały czas do przodu rapuje, bo mam powód Rapuje, bo tak czuję, używam pra starego kodu. Nowy ciąg wywodu. hardkorowego rodowodu. Walckiego howu z miejsc gdzie syf i odu. gdzie nie trzeba, wybucha jak wodór Paruje jak koń na mrozie, dyszy jak parowóz. BDG, obóz, ja przerywany to... energii, eksodus. To mój pojebany, modern i opusz. Wale te kombotu, nie wale kombotu. widzę banknotu, winili. Obrotu, para się skrapla ze stropów w klubie od potu Król hip-hopów, przekot kotów, top topów Zawsze bongotów, gotów do odlotu Bije to bongo tu, gorąco tu, podejdź do do płotu Kiedy rapu cię wzywa, dawaj mi te bity Na dawaj. tym nigdy mi nie zbywa, dawaj, dawaj. mi te hajsy Już dawaj. ja wiem co z nimi zrobić, dzwonek pierdala Nie da się do dziadzi dobić, jak to zrobić by zarobić Nie, nie narobić się, ha? odpowiedź jest prosta Nie pierdolić się, wszystko na moje konto Wszystko mi jedno Jebać homonto, dziadzior wali w samo sedno Wiem, tamten czas minął bez powrotu to, to, to, to jest chore to, to, to, to wszystko dzieje się naprawdę, niestety Na nic giepsu na ciekawość Tylko się nie udła tasta fusy i posłuchaj Wiem, tamten czas minął bez powrotu to, to, to, to jest chore to, to, to wszystko dzieje się naprawdę, niestety Na nic giepsu na ciekawość Tylko się nie udła tasta fusy posłuchaj Raszcze werbel, nie burdel, pełen rebel Chcę bajzel na kolejny level strzelane Nebel po nie internet Dymi im interfejs Ciacior płynie perfect Synku, jestem w budynku I przed budynkiem Nie chcą cię na rynku To ich zastąp swoim rynkiem Wjeżdżam z pełnym rynsztunkiem Bomba na bunker, Styluwa Blink Funkiem Co trzęsie gatunkiem Z rachunkiem straci zyskaj ile zdołasz Rozjebane dookoła Zrzucam Moab Matkę wszystkich matek Dla wszystkich klatek Nie dyskutuj z katem Dziad jedzie z tematem Po tym co robiłem w trasie Jestem wariatem To dla rapowych pojebańców I jestem bratem Im jestem wdzięczny, co? Jebać każual W te umizgi akurat chuj wbija góral Jebać te tanie chwyty, te złote płyty Na mikrofonie kity, zachujały satelity Niż bez guści zachwyty, wolę płyty chodnikowe Choć sprzedawałem wszystkie złote i platynowe Te prawdy nie nowe szają na narcyzów mity Niebieski robi kreski, a cecha robi bity Nie ma miejsca na ścianie, na ścianie wisi sztuka Ty po klasku szukaj, poszła w las nauka lotem truka, czwarta dycha suka. Wyje łańcuchowy pies, wyje policyjna suka Wybucha energii wulkan Płynie lawa po podwórkach Tam dziel Polako na koszulka Tamten tam czas minął bez powrotu To, to, to, to jest chore to, to wszystko dzieje się naprawdę, niestety Na nic giepsza na ciekawość Tylko się nie udła Pasta fusy, i posłuchaj Czas minął bez powrotu To, to, to, to jest chore Tu to, to wszystko dzieje się naprawdę Niestety Na nic giepsza na ciekawość Tylko się nie udła Nastaw uszy i posłuchaj